Portal Konstancin.com przedstawia Historia okolic Konstancina Jeziorny. Tekst Paweł Komosa. Adaptacja audio Bartek Biedrzycki. Młyn w Jeziornie Oborski. Zapewne niektórych wprawiła w konsternację podana poprzednio informacja, iż Młyn wieziornie nie był, jak sądzono i pisano dotychczas, poprzednikiem starej papierni. Dziś zatem o tym właściwym młynie, który leżał w jeziornie. Opisywany uprzednio młyn w jeziornie, rozebrany w XVIII wieku, leżał nad północną odnogą jeziorki, gdzie przy rozstaju dróg położona była również wieś. Na południe znajdowały się wówczas łąki należące do dziedziców Obór, a jeszcze dalej południowa odnoga rzeki, zwanej wówczas jeziorą. Nad tą nogą, zapewne gdzieś w okolicy obecnego osiedla Empire, w kierunku wsi Bielawa usytuowano młyn. Przez lata stanowił punkt graniczny ziem Bielawy i Obór. Miejsce to w XV wieku w dokumentach określano jako młyn na rzece Jeziorze bądź młyn jezierski, bowiem wokół młyna nie było wówczas żadnej wsi. Jedyną zabudowę stanowił młyn z przyległościami. W XVI wieku zaczęto go zwać Wyględowem lub Wyglądałami. Dziś trudno dociec z jakich przyczyn. Z racji bliskiego sąsiedztwa królewskiej wsi w XVII wieku zaczął być jednak określany jako podjeziorna, nadjeziorna czy też przyjeziorna. Taką nazwą posługiwano się do połowy wieku XVII w aktach parafii ciszewskiej. Stąd już niedaleka droga do utraty przedimka. W XVIII wieku miejsce to określane jest wyłącznie jako jeziorna, inne nazwy nie są spotykane. Tak właśnie powstała wieś zwana jeziorną Oborską lub Szlachecką a właściwą jeziornę zaczęto wówczas nazywać królewską, bywa bowiem królewszczyzną stanowiącą własność korony. Co ciekawe, jeszcze w XVIII wieku żadne z tych określeń nie występuje w dokumentach, stąd istnienie dwóch miejscowości o nazwie Jeziorna, które w mowie codziennej funkcjonowały zapewne bez określających je przymiotników. Spowodowało to, że historia obu młynów uległa połączeniu, a wraz z nimi historia tych wsi, które dotychczas piszący o historii papierni, łączyli w jedno. Wspomniana południowa nitka jeziorki płynęła przez rzekę Ziemie Oborskich. Pierwsza wzmianka o młynie pochodzi z roku 1433, gdy Stanisław z Obór sprzedał go swemu synowi Wigandowi wraz z częścią zapisaną w wianie jego żonie Helenie. Rycerze mówili się przy tym, Iż młyn ten rozgraniczą od dóbr oborskich zgodnie ze znakami, które poczynili, gdy spotkali się nad młynem. Wigand młyn przebudował bądź wybudował na nowo, bowiem w roku 1433 książę Bolesław wyznaczył mu czynsz z tytułu zniesienia młyn. Już w tym samym roku Wigand z obór meł tu mąkę we zniesionym młynie. Być może wykorzystał fakt, iż opisywany poprzednio młyn w jeziornie był wówczas zrujnowany, gdyż Klimek Korczak rozpoczął jego odbudowę rok później. Młyn ten szybko stał się dochodowym. Zapewne młynarz trudnił się czymś więcej, bowiem znajdował się tutaj brud prowadzący w kierunku jeziorny, gdzie droga biegnąca ku Warszawie rozdzielała się na szlak Służewski i Wilanowski. Mostu ani grobli co najmniej do XVIII wieku nie było na stałe, choć zapewne funkcjonowały w niektórych okresach. W późniejszych czasach przy wysokim stanie wód jeziorki w miejscu tym funkcjonował przewóz, a za przeprawę opłatę pobierali dziedzice obór. Młyn ten stał się wśród oborskich przedmiotem częstych sporów. W roku 1476 Andrzej Oborski skarżył się na brata Mikołaja, że ten w najeździe na młyn uczynił go kaleką w nogę i rękę na wieczne czasy. W roku 1514 jego wnuk Andrzej wraz z Marcinem Oborskim zamiast walczyć o młyn podzielili się zyskiem. Po tym, jak Oborscy weszli w XVI wieku w posiadanie ziem Chabdzina, zwyczajowo młyn ten otrzymywał członek rodu zamieszkujący w dworze w Czernidłach. Stąd młyn zwano Czernidelskim. W roku 1539 został nareperowany przez Jana Oborskiego. W roku 1599 został wymieniony jako część spadku Anny Skuflewa. Wdowy po Marcinie Leśnowolskim, synu Jana Oborskiego, dziedziczki czernideł posiadającej prawa do Młyna we wsi Jeziorna na rzece Jeziora. Istniał na pewno nieprzerwanie, a młynarze oraz mieszkańcy okolic Młyna byli blisko związani z mieszkańcami Jeziorny Królewskiej. Ich rodziny zawierały wspólne związki małżeńskie. Jak wynika z Księgi Ślubów parafii Ciszewskiej z lat 1660-1717, wielokrotnie świadkami nowożeńców z przyjeziorny byli mieszkańcy Jeziorny. W przypadku zaś ślubu córki młynarza Jakuba Bielenia, świadkiem był młynarz z sąsiedniego Skolimowa. Na potrzeby młyna spiętrzono wodę w początkach jego istnienia, choć w innym miejscu niż obecnie. Zbiornik, znajdujący się teraz przy Starej Papierni, istniał już na pewno w XVIII wieku, a woda przepływająca przez młyn biegła dalej szerokim korytem łąkami oborskimi w kierunku kolejnego młyna, zwanego Oborskim, we wsi Grond, znajdującej się w połowie drogi do hardzina. Przez stulecie rzekę regulowano kopiąc rowy, co sprawiło, że młyn uległ przemieszczeniu w miejsce, gdzie obecnie znajduje się stara papier. W ostatniej ćwierci XVIII wieku widoczne były jeszcze ślady dawnego młyna, jak wspominali mieszkańcy tymi księmi. I w tym samym miejscu, gdzie teraz brodem pod Jeziorną Królewską do Warszawy przejeżdżane, bywał staw wielki Czernidelski przy nim łąki i grunta do Młyna Czernidelskiego należące. Bywał młyn tam Czernidelski Wielki o kilku kołach, którego pale teraz z wody pokazują. Młyn ten, jak widzimy, mimo upływu lat nadal zwano Czernidelskim, w odróżnieniu od Młyna Oborskiego leżącego we wsi Grunt. Pod koniec XVIII wieku, oprócz spiętrzenia wody i zbiornika widocznego na sporządzonych wtedy mapach, obok młyna znajdowała się grobla. Zabudowania błyna zbożowego były w roku 1790 znaczne. Młyn był murowany i dość duży. W kształcie takim dotrwał do roku 1812, kiedy wydzierżawił go Samuel Bruszkę, a następnie Józef Krzyczewski wybudował w tym miejscu budynki tworzące obecnie starą papiernią, znane niegdyś jako szmaciarnia. O dalszych losach tej budowli i fabryki papieru można szczegółowo poczytać m.in. na stronie Wirtualnego Muzeum Konstancina.